Matias Szpiler Wypierdalaj okay, yeah. Wypierdalaj OK, Wypierdalaj, ja pierdolę to najprościej Widzisz okay, yeah. to, podkręć, swój sprzęt okay, yeah. głośniej Trudne południe, Opel bez okay, yeah. twaja Mamy niezły budę, chłopie, wypierdalaj okay, yeah. Kurzek, kurwa, madafaka, reprezent To nie słucha jest gejem, punc pedziem Jedziesz, mamy hajcu, tyle i ancuk z krokodylem To nie byle co, das monitor Nasz mięstę w tej remizie, nasz show Wszystkie ci cizień, czekają cały tydzień Cicho bydziesz, hajt i klapę, słaby raper Ma jak lotar, daje pokaz, jako w wafę Napierdalam w halach w domach kultury, na boiskach, w festynach i odpustach i sypach Jak masz coś do nas, to mówię ci wypad Wiesz dobrze, że będę twoja dupa rypał Reprezentuj swój lant, kurwy synu No to brudny, brudny śląs, skurwy synu Reprezentuj swój lant, kurwy synu No to brudny, brudny śląs, skurwy synu. No synu Kurwy synu uh, uh. Wypierdalaj wieś na kłopoć w kurwie z latcia przecież Monitor FM, ty jesteś durniem z głównym w gacie, happy. cię, bo jestem dobrym chujem Ty wkurwiasz się, bo ty jesteś słabym chujem Skurwie synu, mamy tu gówna jak niewielu sukni synów Mógłbym się na ciebie wysyłać za darmo, ale wolisz to kupić, synu Wszystkie sztuki synu robią nam całe w klubach Wszystkie sztuki dają nam się całe w klubach Mamy z ciebie łba całą całkowinę, chuju Reprezentuję brudne południe, to tutaj zginiesz, chuju Spierdaj, napierdalamy takich fagasów jak ty pojajasz Bo to prawdziwego gracza rozpoznajesz, hamie po jajach. Pańcuj, pańcuj, bo monitor FM Gorący barsk, kurwy synu, nawet lepiej Nie dla wsioków, czy żuli pod sklepem Jeśli tego słuchasz, to nie jesteś hepem Bas jest DAS, to prosto złe swali Trudne południe, fax monitor cię rozwali My jesteśmy wielcy, a wsiurzy są mali A przed nami przyszłość jak DJ Tomek Reprezentuj swój kurwy synu No to brudny, brudny śląs, kurwy synu Teraz do wszystkich prawdziwych szpilerów i szpilerek w remizie. Chcę, żebyście się po niej rozejrzeli i jeżeli zobaczycie jakiegoś wsioka, który nie reprezentuje waszej gminy, chcę, żebyście do niego podeszli i powiedzieli mu: Okej! Okay, yeah. się! Nie! Okay, yeah. Wsiokuję się! Okej! Okay, yeah. się ty! Wsiokuję okay, yeah. się! Chokuję się, szokuje się, szokuję psie, szokuje się, szokuję psie, szokuję się, szokuję się, szokuję się,